Z Życia Mola Książkowego Rozdział 30 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej molom książkowym. Pasjonatom książek, osobom uwielbiającym książki tak czytać, jak również o książkach rozmawiać. Jest to jednocześnie, a może właściwie przede wszystkim, Audycja o charakterze pamiętnikarskim. To jest taka, którą traktuję jako rodzaj osobistego, głosowego pamiętnika, utrwającego na własnych wirtualnych kartach subiektywne przemyślenia autora. Czyli mnie. Tomasa Lee. Subiektywną, moją taką czytelniczą, molną lub moliumową perspektywę. Moje takie osobiste wrażenia z różnorakich lektur, przemyślenia, swobodne dygresje oraz hmm, również przemyślenia czy opinie na temat różnych osób, autorów, czy też od czasu do czasu nawet jakieś czytelnicze, okołoksiążkowe ciekawostki. Tyle słowem przypomnienia, czym ta audycja jest. Dziś rozdział 30 i tak ciekawie wychodzi, że Aktualne rozdziały praktycznie tydzień w tydzień nagrywam o panu samochodziku Zbigniewa Nienackiego. Pan samochodzik jest to cykl powieści młodzieżowych, dosyć takich hmm, przystępnych bardziej dla przeciętnego czytelnika w związku z ich hmm, węższą, że tak powiem, objętością, nieco, czyli... Praktycznie do tej pory każdy z tomików ma poniżej i to nawet sporo poniżej 300 stron. Jest to przedział mniej więcej od 180 do 250 stron na tomik. Hmm. Dlatego być może dla części czytelników będą to książeczki jeszcze bardziej przystępne jeszcze bardziej, dlatego że jeżeli chodzi o charakter, w jakim zostały one napisane, również jest dosyć przystępny, przyjazny. To są książeczki, które bardziej koncentrują się na, hmm, na akcji oraz na pewnej osobliwości tu osobliwej perspektywie głównego bohatera. O tym wiele już opowiadałem we wcześniejszych rozdziałach Mulium, dedykowanych Panu Samochodzikowi, do których lektury serdecznie zapraszam, jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana tymi powieściami. Natomiast dziś kolejny tomik, moje wrażenia z kolejnego tomiku, właśnie tak ciekawie wychodzi, że tydzień w tydzień aktualny, Właśnie prawdopodobnie przez tą ich taką poczytność, chwytliwość, to, że bardzo przypadły mi do gustu, o czym też już wspominałem w audycji, że perspektywa sięgnięcia po raz kolejny po tą lekturę stała się dla mnie namacalnie przyjemna, hmm. stała się dla mnie wyrazistą przyjemnością, atrakcyjna. Hmm. Stąd też prawdopodobnie tak ładnie, gładko, szybko mi to idzie, że akurat na nowe Mullium <głos> zdążam z lekturą kolejnego tymiku samochodzika. I dzisiaj jest tak samo. Aczkolwiek to nie jest moja wytyczna, żeby tak zdążać. Mam jeszcze inne tematy audycji. No ale skoro akurat samochodziki znajdują się same przez się, tak jak gdyby na podorędziu, to lubię o nich mówić i zdecydowałem się właśnie umieszczać to właśnie te pozycje, aktualnie w Mólium. Stąd dzisiaj kolejny tomik. I dzisiejszy tomik jest hmm, nieco bardziej wyjątkowy od poprzednich. Dlatego właściwie z kilku powodów tak naprawdę, nie tylko z jednego. Jednym z powodów, dla który ten tomik się wyróżnia, a jest to tomik pod tytułem Wyspa Złoczyńców tak na marginesie. Jednym z powodów, dla których ów tomik się wyróżnia, jest to, iż jest to pierwsza część Pana Samochodzika, która została zekranizowana. Mówię pierwsza, dlatego, że tych części zekranizowano kilka, co ciekawe, Wyspa Złoczyńców jest pierwszą. Pierwszą z nich. Zekranizowano ją w roku 65. czyli jest taki stary, już klimatyczny polski film, o którym mówi się, że najbardziej trzyma się hmm, klimatu tamtych czasów w Polsce, tamtych lat, oddaje jakiegoś takiego ducha hmm, tego kraju w tamtej epoce, myślę, że można spokojnie tak powiedzieć, jakże inne czasy, jakże Inna Aura. Hmm. Czarno-biały film jeszcze z charakterystyczną urodą polskich aktorek. Hmm. Film, który może dosyć osobliwie oglądać się dzisiejszemu hmm, człowiekowi. Niemniej jednak z drugiej strony może stanowić rarytas dla każdego fana samochodzikowej serii. Hmm. Stąd też Pierwsza ekranizacja. I dzisiaj o tej ekranizacji również chciałbym kilka słów nadmienić. Ja, kiedy myślałem o perspektywie nagrania rozdziału MOLIUM o Wyspy Złoczyńców, to jak zresztą wspominałem wcześniej, już w audycji, postanowiłem sobie, że bardzo bym chciał nagrać ten rozdział, jednocześnie od razu dorzucając moje wrażenia z ekranizacji. Pomyślałem sobie, że to może być ciekawy bonus, a jednocześnie mnie to dosyć ekscytowało i było dla mnie wyzwaniem hmm, czekać w ogóle z obejrzeniem tego filmu na zakończenie lektury i przyznam, iż nawet hmm, uległem troszeczkę i jeszcze zanim skończyłem czytać książkę, to jakieś tam drobniutkie kadry, urywki przebłyski sobie puściłem, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, czy coś się skojarza. Oczywiście tylko z początkowej części filmu jeszcze tak, żeby mniej więcej trafić w to, co już, o czym już przeczytałem w książce, żeby sobie za wiele nie zdradzać. Ciekawe, ciekawe. Hmm. Ale więcej sobie nie zdradzałem faktycznie. Udało mi się cierpliwie doczekać do zakończenia lektury i ograniczyć się tylko do tych takich wyrwanych hmm, z filmu kadrów, przebłysków. No a później hmm, później cały film. Ach, ach. No, także dzisiaj opowiem również o filmie. I tak jak wspominałem, jest to ekranizacja pierwsza, czyli znowu dla każdego fana. Może to być interesująca informacja. Tutaj dla ciekawości powiem, że na łamach naszej molimowej strony internetowej, której adres brzmi www moliumpodcast.blogspod.com, molium pisane przez M jak Mariola na początku i na końcu, podcast pisane przez C, moliumpodcast.blogspod.com. No a z tej strony znajdziesz między innymi kolejność lektury proponowaną tomików pana samochodzika, teoretycznie według chronologii fabularnej. I Tą kolejność lektury od razu opatrzyłem alternatywnymi tytułami poszczególnych stomików, gdyż niektóre z nich posiadają takowe tytuły, pod którymi były wydawane wcześniej, a później zostały one pozmieniane. Stąd warto wiedzieć, jakie to są tytuły. Może to zapobiec różnorakim konsternacjom, zastanowieniu się, po którą właściwie książkę samochodzikową powinieneś czy powinnaś teraz sięgnąć. Hmm. Ale i również w tym opracowaniu kolejności lektury do kilku tomików od razu dopisałem informacje, że były zagranizowane. Dodałem tytuły tych filmów, a w jednym przypadku, co ciekawe, jest to nawet serial oraz lata ich produkcji. Także od razu z tego opracowania kolejności lektury można się dowiedzieć, co i kiedy i w jakiej postaci tu pod jakim tytułem zostało zakonizowane. Myślę, że może być to dosyć poręczne hmm. w następstwie. To też dziś wyspa złoczyńców. Hmm. I myślę, że przejdę od razu do następnego punktu, dla którego ten tomik się wyróżnia na tle pozostałych. Hmm. Jest to bowiem pierwszy tomik już z takiej właściwej serii przygód Pana Samochodzika. Co mam na myśli? Otóż wcześniej w Mulium dedykowanym tej serii opowiadałem o serii jako takiej bardziej pod kątem technicznym o tym, jak wpisał ją autor Zbigniew Nienacki. I opowiadałem m.in. o tym, iż Zbigniew napisał trylogię prequeli do tej serii, poprzedzających w ogóle czasy, kiedy główny bohater został przezwany panem samochodzikiem. Istnieje zresztą konkretny powód, dla którego on został tak właśnie przezwany i tym powodem jest jego charakterystyczny, unikalny, również osobliwy wehikuł. Ale zanim on został tak przezwany, zanim w ogóle otrzymał ten samochód, o czym dzisiaj też opowiem, to również miał pewne przygody, również rozwiązywał pewne zagadki. Hmm. I te rzeczy zostały opisane nawet w niejednej książeczce. Tylko tak jak mówiłem w całej trylogii, wręcz prequeli, o której już całej, w mulium, opowiedziałem. Są to tomiki zatytułowane Pierwsza przygoda pana samochodzika, alternatywny tytuł Pozwolenie na przywóz lwa. Drugi tomik nosił tytuł Skarb Atanaryka. A trzeci? Trzeci był zatytułowany Święty Relikwiarz lub, o ile dobrze pamiętam, Uroczysko, czyli też miał alternatywny tytuł. Tak, na pewno to było Uroczysko. A dziś tomik czwarty, czyli wspomniana wyspa złoczyńców, ale jednocześnie pierwszy już z właściwej serii przygód pana samochodzika. Czyli to już jest nie prequel, tylko taka już bardziej właściwa część pierwsza. Tomasz, nasz bohater, nie jest już studentem, definitywnie. Hmm. Bardziej poznajemy go już jako osobę pracującą na etacie. Możemy się domyślać, że już na pełnym, a nie tak jak wcześniej, częściowo tylko dorabiał sobie hmm pracując jako dziennikarz w jednym z czasopism. Aktualnie pracuje już pełną parą w jednym z polskich muzeów. I możemy się domyślać z przedmowy jednego z poprzednich tomików samochodzika, że jego praca w tym muzeum nie jest konwencjonalna stricte jest bardziej niepozorna i bardziej pełni rolę przykrywki swego rodzaju, gdyż tak naprawdę on w owym muzeum hmm, spełnia funkcję moglibyśmy rzec człowieka od zadań specjalnych. Takiego trochę detektywa, który zostaje hmm, wykorzystywany w celu tropienia hmm, zagubionych różnorakich dzieł sztuki, skarbów kultury narodowej, hmm, które kiedyś znajdowały się w muzealnych zbiorach, ale zostały z nich zrabowane, czy to przez Niemców w czasie wojny, czy to przez kogoś jeszcze innego. Hmm. I tropieniem takowych skarbów kultury nasz, Tomasz się w owym muzeum zajmuje. Czyli dosyć taka hmm, bardziej oryginalna profesja, że byłbym, taki etatowy Indiana Jones trochę. Hmm. Więc w Wyspie złoczyńców poznajemy go już właściwie jako takiego etatowca. Hmm. I jednocześnie poznajemy jego pierwsze zlecenie, chociaż akurat to zlecenie, znaczy, czy to pierwsze zlecenie, to tak naprawdę z drugiej strony nie można być pewnym, czy jest to faktycznie pierwsze zlecenie. No więc być może bardziej odpowiednim byłoby rzecz, że poznajemy jedno z jego zleceń już na tym etacie muzealnym. O, tak to ujmę. Przy czym akurat to zlecenie jest nieoficjalne. Dlatego, że Wykonuje je na urlopie. Co znowuż jest kolejną oznaką, jaką pasją jest dla niego to, czym się zajmuje. Skoro jak najbardziej jest skłonny do angażowania się w te rzeczy również w czasie wolnym od pracy. A jak to się stało w ogóle, że otrzymał owo zlecenie na urlopie? Ano. Jego przyjaciel, który był jednocześnie, o ile dobrze pamiętam, kustoszem tego muzeum, powiadomił go o pewnej sprawie i przedłożył mu ją na zasadzie hmm, propozycji, prośby, żeby zastanowił się nad tym, czy chciałby hmm, spróbować swoich sił przy tej zagadce. Tomasz zdecydował się jak najbardziej i śmiało wyruszył na urlop. Przy czym jego misja zdecydowanie nabrała kolorytu właśnie poprzez kolejny punkt, dla którego ten tomik jest unikatowy, dla którego on się wyróżnia od poprzednich. A mianowicie jego tytułowy samochód, jego hmm, tachiku. Jak wspomniałem wcześniej, Dosyć oryginalny i osobliwy. Co ciekawe, przez co interesująco harmonizuje z samą osobowością Tomka, którą przecież również jak najbardziej moglibyśmy określić mianem oryginalnej i osobliwej. I tak jak mamy osobliwego Tomasza, taki mamy bardzo osobliwy również jego wóz. A dlaczego samochód. Tomka jest tak bardzo osobliwy. Swoista historia dosyć oryginalna. Otóż w ogóle cały tomik rozpoczyna się od tego motywu, iż Tomasz otrzymuje powiadomienie, aby dokonać formalności spadkowych związanych z osobą jego wuja. Uf, wujek okazuje się był wynalazcą ekscentrycznym który opracowywał szereg różnorakich hmm, wynalazków nowoczesnej myśli technicznej, jakichś takich hmm, bardziej odkrywczych, oryginalnych. I w ogóle jest to tak na marginesie jawi się dosyć intrygującą osobą w wujek. Tak sobie teraz myślę, że sam on mógłby być hmm, bohaterem którejś z powieści, czy może stanowić zarzewie jednej z zagadek. A może tak jest? Jeszcze o tym nie wiem. Hm. Kto wie? W każdym razie no, dosyć intrygująca osoba. Szczególnie, kiedy dowiadujemy się o tym samochodzie jego. Hm. Gdyż właśnie w spadku Tomasz otrzymuje od owego wujka samochód, hm. który do niego należał. Od razu Praktycznie z garażem zlokalizowanym tak trochę niefortunnie dla Tomka w Krakowie. Niefortunnie, dlatego, że Tomek zlokalizowany jest w Łodzi, więc kawałek do tego Krakowa ma i właściwie dla niego hmm, ten garaż z samochodem stanowią początkowo tak naprawdę bardziej rodzaj hmm, takiego fantu, takiego balastu. I on nie za bardzo jest chętny co z tym robić, nie ma dobrego zdania o tym samochodzie. Hmm. I z drugiej strony trudno się mu dziwić, gdyż kiedy zobaczyć ten samochód, to on zdecydowanie wizualnie nie robi dobrego wrażenia, wręcz przeciwnie, wygląda hmm. po prostu brzydko. Hmm. Niektórzy powiedzieliby wręcz, że nawet szpetnie. Inni, że po prostu komicznie, a już bardzo eufemistycznie można by po prostu ograniczyć się do stwierdzenia, że wygląda nietypowo. To też pierwsze, co Tomek chce zrobić z tym spadkiem, to się po prostu jego pozbyć, pozbyć się problemu, pozbyć się balastu. Jednocześnie ma taką trochę specyficzną minę. Hm odrobinę czuję się zaskoczony czy rozżalony wręcz tym, że na przykład inne osoby z rodziny otrzymały znacznie bardziej atrakcyjne rzeczy w spadku, czy to jakąś sensowną gotówkę, tak jak jego młodszy brat, za którą o zgrozo mógł sobie kupić całkowicie nowy samochodzik, hmm, albo jakiś tam zestaw antycznych mebli, czy Coś tam jeszcze, jak w przypadku jego kuzynki. I on się zastanawiał nad tym, dlaczego akurat jemu przypadło coś takiego osobliwego, jak samochodzik z garażem. Oni doszli do tego rozwiązania, dlaczego akurat tak. I ono niestety jest prozaiczne, czy prozaicznym się wydaje przynajmniej na tym etapie, dlaczego akurat to otrzymał w spadku. Tego zdradzać nie będę, tak dla niespodzianki myślę. Natomiast akcja rozpoczyna się mniej więcej od tego, że właśnie Tomasz otrzymuje ów spadek i próbuje sobie z tym poradzić, czyli po prostu komuś to opchnąć. Początkowo próbuje sprzedać to rodzinie czy przekazać, ale hmm, rodzina nie jest zainteresowana, więc hmm, on sam bierze sprawy w swoje ręce i próbuję sobie jakoś z tym poradzić. Kupca na garaż znajduje szybko. Mówię na garaż, dlatego, że klient nie jest zainteresowany owym osobliwym wehikułem, czemu trudno się dziwić, chociaż później zmienia zdanie i następuje interesujący zwrot wypadków polegający na tym, iż Tomasz hmm, coś się w nim zmienia, coś się w nim porusza, jakaś iskra się przebudza i zaczyna nie chcieć sprzedać tego samochodu. O ile Garasz jak najbardziej jest skłonny spieniężyć, o tyle coś się w nim budzi i dochodzi do wniosku, że samochód jednak zatrzyma. Hmm ku niezadowoleniu klienta, który również, w którym również coś się przebudza, coś się zmienia, coś się w nim jakby aktywizuje i zaczyna sobie jakoś być może podskórnie zdawać sprawę, że ma do czynienia tak naprawdę z czymś, co tylko pozornie wydaje się tak bardzo nieatrakcyjne i odpychające. Staje w końcu na tym, że, jak możemy się domyślać, Tomek samochodu nie sprzedaje, przedaje tylko garaż i zachowuje wóz dla siebie, odjeżdża nim sobie. Wskazując się tym samym już być może nawet na całą wieczność, na, na różnego rodzaju drwiny ze strony osób postronnych. Drwiny, szyderstwa, prześmiewczość. Ale jednak postanawia się... Postanawia tak czynić, postanawia zachować ów osobliwy wynalazek wujka i tym samym ma w ogóle możliwość zgłębienia, na czym tak naprawdę osobliwość tego wynalazku polega. Rychło się bowiem okazuje, iż samochód w istocie jest kolejnym wynalazkiem, nie jest tylko samochodem, który wujek złożył sobie po prostu dla celów pragmatycznych, żeby być mobilnym. Okazuje się, co zresztą mogło być do przewidzenia, że jest to po prostu jego kolejny spektakularny wynalazek, który, dowiadujemy się wzdłuż fabuły, zawiera w sobie różnorakie tajemnice, których po prostu mechanik, który wykonywał przegląd tego samochodu na zlecenie Tomasza, nie zdążył bo nie miał po prostu wystarczającej ilości czasu, jeszcze rozwiązać. Zdążył tylko zdać sobie sprawę z istnienia w owym samochodzie części mechanizmów, których przeznaczenia nie mógł się domyślić. A więc brzmi to dosyć, dosyć interesująco. Trochę tak kojarzy mi się z gadżetami Jamesa Bonda, no hmm. gdzie w tym przypadku otrzymujemy jako taki gadżet wręcz cały samochód. W ogóle ten wehikuł Tomka moglibyśmy usytuować na jednej półce z takimi wytworami jak, hmm, hmm, hmm, jak na przykład samochód o nazwie Viper z serialu pod tym samym tytułem. Być może kojarzysz, kiedyś był taki serial, którego główny bohater posiadał samochód, który potrafił się zmieniać, zmieniać, przeobrażać nie aż tak bardzo spektakularnie jak jakiś tam Transformers tylko bardziej tak łagodnie, ale tak czy owak zmieniał swój wygląd i w ogóle posiadał tam szereg różnorakich wynalazków w sobie, był dosyć futurystyczny być może miał też jakąś sztuczną inteligencję wbudowaną w sobie, jakieś tam komputery szereg rzeczy, szereg cały Także coś takiego, możemy tam też na tej półce usytuować Batmobil oczywiście, czyli kolejny samochód, który jak możemy kojarzyć posiada szereg wynalazków, bonusów, gadżetów w sobie wbudowanych, czyniących go bardziej atrakcyjnym, jak gdyby poszerzających jego skalę funkcjonalności hmm. i coś jeszcze by się znalazło jak najbardziej inne przykłady tego typu wozów, które są dosyć nietypowe spektakularne na swój sposób spektakularność modelu Pana Tomasza hmm, jest tym większa, że ten model nie wygląda tak bym mógł rzec. Hmm. Czyli o ile inne przykłady spektakularnych samochodów tego typu robią również wrażenie wizualne, takie dosyć pozytywne, hmm. wyglądają nowocześnie, futurystycznie, po prostu jakość. O tyle samochód Tomka, który otrzymuje w spadku, zdecydowanie nie wygląda albo wygląda jakoś, ale <śmiech> skrajnie skrajnie odmiennie jakoś, gdzieś na drugim końcu skrajności, to jak mówiłem, wygląda dosyć, być może jak taki Frankenstein w samochodzikowym, czy w automobilowym, motoryzacyjnym świecie. Tomek przyrównuje zresztą wygląd tego samochodu do... do czego on to przyrównuje? Do takiej poczwarki z głupiastymi oczami. <śmiech> Czy to larwy jakieś. Oj, w ogóle on hmm, jest sam zdecydowanie początkowo w szoku. Ale jego szok zostaje rychło złagodzony, kiedy on tylko zasiada za kierownicą i poczyna systematycznie odkrywać prawdziwy potencjał drzemiący w tym samochodzie. Czyli ducha, jakiego tchnął weń, jego ów wujek wynalazno. Bo zdecydowanie nie posiadał jakiś zamysł, i dlatego powiedziałem, że ów wujek sam w sobie mógłby być dobrym bohaterem, czy zarzewiem jakiegoś tomiku kolejnego pana samochodzika, albo zupełnie innej powieści. Dlatego że. Jakby się tak nad tym zastanowić, to samo w sobie już to jest dosyć intrygujące i zagadkowe. Po co tak naprawdę ów wujek skonstruował taki samochód? Bo takie wytłumaczenie, że zrobił to z czystej miłości czy pasji do wynalazków, wydaje się właściwie trochę niepełnym. O, tak to ujmę. Hmm. I bardziej można by tak odczuwać, że. Być może było w tym coś więcej. Być może, tak jak ten samochód posiada ukrytą duszę, tak i być może ów wujek posiadał ukryte alterego, może. Hmm. Kto wie, kto wie, kim on był naprawdę. Hmm. Aktualnie jednak tego nie wiemy i to jest taka moja swobodna, przemyśleniowa, czytelnicza refleksja. Tomik Wyspy Złoczyńców nie koncentruje się na sobie wujka Tomasza. Bardziej już na samym samochodzie, który ma swoją premierę w tym tomiku. Tomek otrzymuje samochód i zaczyna go zgłębiać. I rychło dowiaduje się na czym polega jego prawdziwy potencjał, prawdziwa moc. Między innymi, tak myślę, że odsłonie rąbka tajemnicy i powiem, że między innymi w tym samochodzie okazuje się, jest ukryty duch Ferrari 410 Super America. Dwunastocylindrowy duch. <gry> tak. Hmm. Ale i to nie wszystko, gdyż okazuje się, że istnieje w tym Samochodzie, taka dosyć spektakularna funkcja. Chyba najbardziej spektakularna. Chociaż z drugiej strony kto wie. Polegająca na tym, że ów samochód, poza tym, że jeździ, to potrafi również pływać. To jest w ogóle wypas Niezły. Przypominając tym samym rodzaj hmm, amfibii. Na filmie to zostało z drogą ciekawe przedstawione w taki bardzo dosłowny sposób, gdzie dosłownie widzimy niejednokrotnie, kiedy Tomek z rozpędu sobie po prostu z lądu wjeżdża w wodę. Więc to jest spektakularne samo w sobie, że może nie tylko jeździć po lądzie, ale i pływać po różnorakich wodach, co znacznie poszerza zakres możliwości Tomka jako właśnie takiego detektywa Indiany Jonesa, hmm, który rozwiązuje zagadki, ma mnóstwo przygód i z natury rzeczy potrzebuje być bardzo mobilnym. No to wreszcie tutaj Tomek otrzymuje godne siebie narzędzia. No, może nie w pełni, no bo ta zewnętrzna forma ale z drugiej strony, jakby na to spojrzeć, to jest ona świetnym... Hmm. Jakie to słowo? No, na końcu języka. O co mi tak naprawdę chodziło? Chodziło mi o to, że świetnie maskuje. Ta, ten wygląd zewnętrzny od tego samochodu świetnie maskuje. To, co on tak naprawdę w sobie kryje. Także pod tym kątem jest to nawet udane, tak narzędzie być inkognito. Kto by przypuszczał, kto by podejrzewał tak wyglądający wehikuł, że drzemie w nim taka moc i taki potencjał. I właściwie to jest największa spektakularność, jaka dotyka Tomka, dlatego, że na każdym kroku Wszyscy, wszystkie osoby postronne, jakiemu się tam przydawają w ciągu akcji, są zdecydowanie spektakularnie zaskakiwane. Oczywiście mówię tylko o tych osobach, którym dane jest poznać tajemnicę samochodu Tomasza. Natomiast cała reszta, cała reszta reaguje przewidywalnie, czyli tak jak mówiłem wcześniej, po prostu się nabija. Wracając do Tomka i jego samochodu. Także dowiadujemy się, poznajemy tą genezę w ogóle pseudonimu tytułowego Pan Samochodzik, który wówczas pseudonim właśnie wypływa z tego osobliwego wyglądu jego spadku. I dowiadujemy się, w ogóle poznajemy pierwsze pierwsze zetknięcie Tomka, pierwsze jego doświadczenia z tym samochodem, jak on jak on odkrywa ten, ten jego potencjał, jak się w tym samochodzie aklimatyzuje, jak się do niego przyzwyczaja. Okazuje się, że dosyć szybko generalnie jakoś się odnajduje w tej sytuacji nawiązuje jakąś więź. Przyzwyczaja się do tego samochodu, chociaż czasem potrafi mieć chwilę zwątpienia, ale generalnie jest pod wrażeniem jak najbardziej i szybko szybko uczy się wykorzystywać różnorakie atuty, jakie ten samochód hmm, posiada. A sam samochód okazuje się dosyć sympatycznym, szczególnie jak pomyślę o takim figuśnym gadżecie, takiego czarnego diabełka umiejscowionego nad wskaźnikami i na tablicy rozdzialszej diabełek, który którego hmm, oczy się świecą analogicznie do włączanych kierunkowskazów, czy hmm, jak się naciska hamulec, to hmm, świeci się jego buzia, co robi taki efekt, jakby hmm, wciągał język, pokazywał. Hmm. A kiedy przekraczana jest pewna prędkość, pewien pułap prędkości odpowiednio wysoki, to diabełek zaczyna. Hmm, głową, tak jakby ostrzegał, hmm. ostrzegał, przypominał o zachowaniu czujności. Także taki haha, fikuśny, zabawny gadżet hmm. diabełek, um, który sam sobie wiele mówi, okazuje się kolejnym, po prostu praktycznym wskaźnikiem, <śmiech> zabawnym na swój sposób. Hmm. Także na swój sposób jest to Wóz urokliwy. Jego tą urokliwość też będziemy mogli poznawać gdzieś tam z biegiem fabuły. Ale szybko tak naprawdę jesteśmy jako czytelnicy obserwowani w jego przede wszystkim spektakularność właśnie w to, że jest on taki lądowo-wodny. Mamy opisane dokładnie na czym to polega, jak on się przeobraża z tej lądowej formy wodną. Hmm. I Równie mamy dużo opisów jego wykorzystania na lądzie, co i właśnie na wodzie, co jest dosyć ciekawym czytać opisy, jak Tomek sobie pomyka na przykład po wiśle. Gdyż właśnie w okolicy Wisły, w bezpośrednim sąsiedztwie, ma miejsce akcja Wyspy Złoczeńców tego termiku. Co ciekawe. To jeszcze, mógłbym że w ogóle mówiąc tak o fabule już i o akcji, to co ciekawe, otrzymujemy kolejny obóz, ale tym razem nie jest to obóz archeologiczny, tak jak było poprzednio dwa razy w poprzednich tomikach pana samochodzika, ale jest to obóz antropologiczny tym razem, na którym zresztą Tomek nie jest w ogóle oficjalnym Uczestnikiem bardziej występuje inkognito, co ciekawe. To w ogóle jest dosyć intrygującym zabiegiem w tym tomiku. I jeszcze jedną rzeczą odróżniającą ów tomik od poprzednich części, że prawdziwa misja Tomka nie jest odkryta od samego początku przed nami jako czytelnikami. I to mnie dosyć zaskoczyło i zafrapowało, że przez pewien czas książki, i to nie krótki, ja właściwie nie wiedziałem, było przede mną ukrywane, o co tak naprawdę Tomkowi chodzi. Dlaczego on tam jedzie? Co on ma do zrobienia? Hmm. I już tam będąc, nawet na miejscu, kiedy już trafił, tam gdzie miał trafić, no to właściwie z jednej strony wiem, że to było celowe, że miał tam pojechać. Z drugiej strony właściwie nie wiem dlaczego. Jest mi prosto w twarz serwowana tajemnica. Po raz pierwszy narrator nie zdradza wszystkich y, takich jakby faktów, y, y, jakbyśmy dostali na rodzaju odprawy. To po raz pierwszy czujemy się, czy moglibyśmy się poczuć, jakbyśmy w tej odprawie nie uczestniczyli. I widzimy tylko jej rezultat. Widzimy, jak Tomek wyrusza na misję, ale nie wiemy, i to przez nie krótki czas, nie wiemy w ogóle, na czym sama misja polega. Hmm. Widzimy tylko powierzchnię, na powierzchniowe fakty. I no to dosyć, dosyć mnie to zaskoczyło. Na szczęście z biegiem czasu narrator zdradza nam. Hmm. Wszystko <głos> szczęśliwe. Jednakowoż właśnie na marginesie warto zdecydowanie sobie odnotować, że no, to jest taki zabieg, który w serii Pana Samochodzika występuje po raz pierwszy i um, myślę, że jakiegoś kolorytu dodaje powieści. Chociaż z drugiej strony czy to przypadło mi do gustu? Hmm. Czasem raczej mnie wręcz hmm. Irytowało. Irytowała mnie ta niewiedza, że Tomek wie, a ja nie. <śmiech> Z drugiej strony czyniło to lekturę bardziej interesującą, gdyż intrygującą. Można było mieć dzięki temu jeszcze więcej zagadek do rozwiązania. Można mieć takie wrażenie, że narrator wręcz bawi się czytelnikiem przez pewien czas. Nie zdradzając celowo. Pewnych nawet kluczowych informacji. Mówiłem wcześniej, że Tomek przyjechał na tę misję w czasie urlopu. Przyjechał na obóz antropologiczny i przyjechał incognito, czyli nie jako oficjalny jego uczestnik, tylko jako... Właściwie on się nie identyfikował. Na obozie, co ciekawe, wiedziano, że ma przyjechać jakaś specjalna osobistość, detektyw, który ma im pomóc w rozwiązaniu pewnej sprawy. Natomiast, kiedy ów już detektyw, czyli Tomek, przyjechał, to zrobił coś niespodziewanego, czyli w ogóle się nie zidentyfikował. Nie odkrył swojej tożsamości przed uczestnikami obozu, czyli oni właściwie hmm, przez większość fobuły w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że to on. Co gorsza, a może właściwie to grało na korzyść Tomka. pomylili w ogóle sprawę i jako detektywa rozpoznali zupełnie inną osobę, która się tam im przydarzyła, pojawiła się w którymś momencie. I myślę, że to faktycznie grało zdecydowanie na korzyść Tomasza, który zdecydowanie chciał być inkognito, nie chciał się demaskować, chciał pozostawać w cieniu, gdyż dopatrywał się w tym czegoś takiego, że to mu pomoże tylko, że to mu może tylko pomóc w realizowaniu jego misji. Zresztą z tego powodu on początkowo nie chciał generalnie bezpośrednio małym obozie zamieszkiwać, tylko bardziej gdzieś się tam trzymać na uboczu, orbitować, badać grunt, przeprowadzać swoje wywiady, co swoją drogą wygląda dosyć zabawnie, kiedy on już tam dojeżdża na miejsce w tej ich okolice i tak naprawdę pierwsze co robi to praktycznie niemalże noc w noc, doba w dobę, zmienia w ogóle swoją lokalizację Miejsce zamieszkania, rozbija najmocniej każdej nocy gdzie indziej. To mnie dosyć rozbawiło. Hmm. Zrobiło taki trochę komiczny efekt, że właściwie wszędzie go było pełno, raz tu, raz tam. Właściwie w którymś momencie nie wiadomo było, gdzie znowuż można by się jego osoby spodziewać. Dosyć zabawnie to wyglądało. Hmm. Dosyć zabawnie i dosyć podejrzanie dla części osób, co powodowało taki znowuż hmm, zaskakujący, przewrotny efekt, iż Tomka hmm, zaczęto podejrzewać o jakieś niecne zamiary. Hmm. Czyli role się w ogóle odwróciły, o ile były jakieś tam, można by się domyślać, istnienie jakichś czarnych charakterów w fabule, że oni gdzieś tam są, gdzieś się kryją i coś tam knują. Hmm. O tyle mamy do czynienia z takim odwróceniem, polegającym na tym, że to Tomek staje się podejrzany w oczach osób postronnych. Natomiast hmm, detektywem, jak już mówiłem, jest kto inny. Hmm, też w ich oczach. Więc taka dosyć, dosyć osobliwa, oryginalna sytuacja, w hmm, której Tomek się znalazł, ale on hmm, robi swoje i przez pewien czas nawet poczytuje to wszystko, że jest właściwie na korzyść jego tajnego charakteru, jego misji, no, tak to powiem, który sobie odjął. Dopiero później zaczyna go już to męczyć i irytować, że mamy do czynienia z taką omyłką publiczności. Co jeszcze ciekawego, tak bardziej ogólnie na temat Wyspy Złoczyńców, to wcześniej wspominałem we wcześniejszych audycjach dedykowanych panu samochodzikowi, że w którymś momencie pojawia się w nich element takiego poważniejszego dramatyzmu. Gdzieś w którymś punkcie otrzymaliśmy pierwsze morderstwo, czy jakąś dosyć taką dramatyczną historię stojącą za jakąś zagadką z przeszłości. I to pojawia się dopiero na pewnym etapie w tomigach pana samochodzika. Natomiast w Wyspie Złoczyńców to się tylko rozwija. Zostajemy tego więcej. Dramatyzm czy takie jaskrawe sceny, mamy już właściwie stosunkowo szybko. Kiedy na przykład stykamy się z zapisem postrzelonej bodajże sarny przez kłusowników, hmm, której nie udało się przetrwać. Hmm. Ale i tego dramatyzmu jest znacznie, znacznie więcej później. I pod tym kątem ten tomik Wyspa Złoczyńców właściwie dosyć odpowiada tytułowi. Jest bardziej zdecydowanie taki kryminalny i nie mało w nim przemocy. Pod tym kątem jest on zdecydowanie mniej w moim guście dlatego, że w moim guście zdecydowanie i spektakularnie były szczególnie te tomiki, na których Tomek uczestniczył w obozach archeologicznych. Tam była taka hmm, przyjazna atmosfera kameralna. Hmm. Oni sobie tam obozowali, żyli w takim hmm, kameralnym środowisku, robili sobie różnego rodzaju psikusy a jednocześnie mieli te zagadki oraz z drugiej strony intrygujące ciekawostki z przeszłości, jakieś tam tajemnice to wszystko miało dla mnie swój urok i było co ciekawe w atmosferze przyjazności dosyć dosyć mi się to podobało natomiast później później jest zdecydowanie więcej takiego kryminalnego charakteru więcej czarnych osobowości, czarnych owiec, hmm. więcej przemocy i to nie tylko umiejscowionej gdzieś w zamieszkłej przeszłości, ale i mającej miejsce jak najbardziej tu i teraz. I to już zdecydowanie mniej mi przypada do gustu, ale mam nadzieję, że tak już nie będzie cały czas i że hmm, ta Kolejne tuminki przyszłe będą miały z powrotem jakiś urok, nie będą tak nasycone takim łobuzerskim charakterem, czy wręcz właśnie przestępczym. Tego przestępczego charakteru dosyć dużo dostajemy w Wyspie Złoczeńców. O, tak to ujmę. W ogóle poznajemy na swój sposób klimatyczne miejsca, kiedy autor odkrywa przed nami jego genezę, zanim nasza stopa czytelnicza staje w osadzie, w której między innymi rozgrywa się akcja Wyspy Złoczyńców, to autor odkrywa przed nami pewną jej historię, która, jak o niej myślę, to przypomina mi trochę taki polski dziki zachód, przemytnicza historia tamtych ziem, która z biegiem czasu doprowadziła do tego, że faktycznie tych czarnych charakterów się tam namnożyło. I to już samo stanowi ciekawe wprowadzenie w fabułę, w teraźniejszą fabułę Wyspy Złoczyńców, która jak najbardziej tłumaczy istnienie takiego, że tak powiem, przestępczego świadka w tamtej okolicy, z którym to przestępczym całym świadkiem wręcz potrzebuje sobie Tomasz jakoś poradzić. Co dalej? Patrzę w notatki. Mam taki cytat. Czasem niektóre rzeczy są imowane w powieści w sposób dosyć przypadający mi do gustu. Ja już zwracałem na to uwagę wcześniej w Molim, kiedy na jakieś takie słowa się natknąłem i w przypadku tego tomiku wyłowiłem również jeden z takich przykładów. Kiedy hmm, harcerze zwracają się do pana samochodzika w takich oto słowach. Nie mamy pretensji, że nie chce Pan nam tak od razu zdradzić swojej tajemnicy. Ale będziemy pana odwiedzać i być może okażemy się godni pańskiego zaufania. Hmm, jak ładnie ubrane w słowa. Być I być może okażemy się godni pańskiego zaufania. Zero wyrzutu Zero próby perswazji, wyciągnięcia z niego tych sekretów, tylko takie coś, wow. No, jakże bardzo honorowe i kulturalne. Zrobiło na mnie zdecydowanie wrażenie. Tak, gdyż harcerze gdzieś tam w którymś punkcie również się pojawiają. I co ciekawe, myślę, że zdradzę, uchylę rąbka znowuż kolejnej tajemnicy i powiem, że... czy ciekawostki raczej. I powiem, że Owi harcerze jeszcze się w panu samochodziku pojawią. To jest mamy na myśli w przyszłości, wykraczającej poza Wyspę Złoczyńców. To jest ciekawe, że natrafiłem na kolejną rzecz, która ma miejsce po raz pierwszy w tej serii. Mianowicie na hmm, ciągłość bohaterów, że bohaterowie, oczywiście pomijając głównego, jacyś inni bohaterowie powieści przechodzą do kolejnego toniku. To z tym będziemy mieli do czynienia po raz pierwszy w następnej części pod tytułem Pan Chodziki Templariusze, o której pewnie niedługo w Molium również opowiem, a w której lektury jestem aktualnie w trakcie. Także owi harcerze tych harcerzy właśnie poznaje Tomasz w trakcie Wyspy Złoczyńców. A tytułowa wyspa, swoją drogą, tytułowa wyspa Złoczyńców, ja początkowo myślałem, że to będzie jakieś siedlisko, tajna baza czarnych charakterów, jakieś szajki, coś, ten deseń. Natomiast hmm, okazało się, że jest to bardziej już opuszczone miejsce, chociaż może nie do końca odludne. Hmm. Jest na swój sposób raczej tajemnicze, dzieją się tam pewne hmm, tajemnicze rzeczy. Natomiast tak z zewnątrz na pierwszy rzut oka jest to dosyć niepozorna lokalizacja, gdyż jest to po prostu jedna z wysepek na Wiśle. Hmm. Co ciekawe, jeżeli chodzi o samą lokalizację, scenerię akcji, scenerię wydarzeń tego tomiku, to we wcześniejszych częściach mieliśmy takie malownicze okolice, na przykład obóz rozbity nad jeziorem. Tutaj mamy już dosyć malownicze, ale już nad rzeką i to nad Wisłą. Po której, jak wspominałem wcześniej, Tomek niejednokrotnie się tam hmm, porusza swoim samochodem-motrówką. Hmm, I Wyspa Złoczyńców tytułowa na owej Wiśle się właśnie znajduje. Hmm. Ale samo miejsce, czy samolokalizacja tak ogólnie no faktycznie jest nadal malownicza możemy sobie wyobrażać różne miejsca i szybko, szybko poczuć ów urok przyrody urok natury co hmm, wskazywałoby na to, że autor jak najbardziej również ten urok czy piękno naturalne doceniał i adorował że było to dla niego ważne dla mnie osobiście jest istotnym to, że lektura kolejnych części Pana Samochodzika odsłania przede mną znacznie bardziej przekonująco piękno polskiej przyrody i polskich krajobrazów niż jakieś tam po prostu fotografie. Czytając różnego rodzaju opisy, bardzo umiejętne swoją drogą, o czym już też opowiadałem wcześniej w Molium, że autorowi udaje się robić to dosyć zwięźle, a jednocześnie dosyć przekonująco. Czytając te opisy, hmm, jestem pod wrażeniem i dodatkowego smaku opisem owym nadaje to, że są to opisy nierzadko prawdziwych lokalizacji w Polsce. Takich, które moglibyśmy właściwie odnaleźć gdzieś na mapie tego kraju. dosyć ciekawe i myślę, że potencjalnie inspirujące, żeby samemu się na przykład udać w tamte strony i podoświadczać owych urokliwych miejsc, zakątków. Co dalej? Jako, że jest to obóz antropologiczny tym razem. To ciekawostki, czy jakieś takie tło dokumentacyjne tego tomiku bardziej dotyczą antropologii stricte. I to też jest na swój sposób nowum w Panu Samochodziku, dlatego, że wcześniej w tej warstwie dokumentacyjnej, że tak powiem, otrzymywaliśmy pewne tło historyczne, jakichś zdarzeń z przeszłości zamieszkłej, hmm, powiedzmy, historia dwunastowiecznej kolegiaty, czy, czy historia starożytnego plemienia gotów. Hmm. Natomiast tutaj mamy co prawda nadal do czynienia z historią, ale znacznie bardziej hmm. Starą, tak pod kątem antropologicznym, historia człowieka. Ciekawostki tym razem antropologiczne czyni. Na swój sposób autor, na czas bezpływczyńców, zwalnia nas generalnie z takiej historii w bardziej klasycznym ujęciu. Na przykład historii Polski, czy, czy różnych tam ludów. Hmm. I bardziej ukierunkowujemy się w stronę historii człowieka jako gatunku. Dowiadujemy się hmm, o różnych rasach ludzi, dowiadujemy się o takim hmm, fascynującym na swój sposób przedsięwzięciu odtwarzania wyglądu człowieka, konkretnie jego twarzy, jego fizjonomii na podstawie samej tylko czaszki. Hmm. Proceder wykorzystywany na szeroką skalę w kryminalistyce, jak najbardziej również przysłużył się w obule Wyspy Złoczyńców. Co ciekawe, jeden z bohaterów powieści dalszoplanowych jest właśnie osobą specjalizującą się w takim odtwarzaniu twarzy osoby na podstawie samej tylko czaszki. I niejednokrotnie widzimy go przy pracy. W trakcie lektury, jak on się tym zajmuje, w którymś momencie prowadzi jego działalność do zaskakujących dosyć odkryć. Już niekoniecznie z bardzo, bardzo zamierzchłych czasów. Jeżeli chodzi o jedną z ciekawostek, które autor serwuje nam na takim antropologicznym planie, dla mnie jako laika w tej dziedzinie, jest dosyć zaskoczeniem, że coś takiego jak rasa aryjska, semicka, germańska czy słowiańska z punktu widzenia naukowego nie istnieje według autora. Hmm. Tylko zamiast tego antropologia rozróżnia zupełnie inne rasy człowieka. W obrębie tego gatunku. Natomiast te rasy, które wymieniłem, o których tak wiele słyszeliśmy w kontekście historii chociażby tych wojen światowych, aryjska, semicka i tak dalej, to jawią się nam bardziej jako wytwór marketingowy, w cudzysłowie, hmm. człowieka, propagandowy, ale z nauką taką stricte, nie mający nic wspólnego. To mnie dosyć zaskoczyło, przyznam, gdyż hmm, wydało się przez tą propagandę i wydarzenia historyczne te określenia jak rasa aryjska, semicka, słowiańska weszły dosyć w obieg i um, myślę, że wiele osób faktycznie tak to interpretuje, że to są w istocie rasy, rasy ludzi, a tutaj się dowiadujemy, że nie i jest Biorąc pod uwagę, ile wiarygodnych informacji Zbigniew Nieracki zawierał w swoich książkach, budując do nich tło pewne historyczne, czy tło złożone z obiektywnej wiedzy, to moglibyśmy przypuszczać, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że również i ta informacja jest jak najbardziej wiarygodna, że faktycznie jest to prawdą, że tych konkretnych ras naukowo nie ma, po prostu są bardziej wytworem propagandy. Nowe fakty o Tomaszu. Tak dla przypomnienia, ja cały czas buduję systematyczną charakterystykę głównego bohatera poszczególnych tomików Pana Samochodzika, czyli Tomasza N. I z tą jego kompleksową, drobiazgową charakterystyką możesz się spotkać na łamach naszej moliumowej strony również, gdzie Umieszczam od czasu do czasu, rozbudowuję różnorakie fakty wyławiane z fabuły poszczególnych tomików. Umieszczam tam je wszystkie i dodatkowo grupuję w takie tematyczne hmm. części. Mamy tam część dedykowaną wyglądowi zewnętrznemu, mamy część dedykowaną osobowości, Jakieś tam bardziej ogólne fakty, zainteresowania, gusty itd tak dalej i tym podobne. Ciekawie się już sporo tego zebrało i dzięki temu możemy nabrać za lekturą jednego tekstu tak naprawdę pewnego dosyć, dosyć szczegółowego obrazu, jaką osobą jest Tomasz N. na czym polega jego osobliwość w pigułce. Dla każdego fana garść kolejnych faktów o Tomaszu wyłowionych, tym razem spośród kart Wyspy Złoczeńców, dowiadujemy się, co ciekawe, że Tomasz jest, według własnej przynajmniej opinii, bardzo dobrym tańcerzem. Hmm. Ale dowiadujemy się również, że nie odznacza się dużą siłą fizyczną, co zresztą było już wymiankowane wcześniej, natomiast tutaj wręcz on to tak kwituje, że jest słabeuszem i chuchrakiem. Także dosyć dosyć tak dobitnie to puentuje i ujmuje, hmm. udowodniając tym samym, że jest jak najbardziej świadomy tego, że na zewnątrz zdecydowanie nie przypomina takiego przebojowego detektywa czy poszukiwacza przygód. Tylko wręcz odwrotnie, wygląda dosyć niepozornie. Wcale można by go o to nie podejrzewać, jaki on wiedzie żywot i czego w życiu doświadcza. O tych kontrastach w tomku już opowiadałem wcześniej w audycji. Tutaj on tylko to po prostu tak bardziej dosadnie spuentował. Hmm. Otrzymujemy przykład kolejny na jego taką specyficzną manierę, na jego osobliwość, osobliwość jego charakteru. Jest taki cytat, fragment rozmowy. Ktoś zadaje pytanie Tumkowi czemu się pan przeniósł aż tutaj? Ona odpowiada, lubię samotność, unikam ludzi, wolę samotnie rozmawiać z naturą. I już jako narrator komentuje: powiedziałem byle co, a raczej to, co, jak to się mówi, ślina przyniosła mi na język. Hmm. Czyli, tak naprawdę, kiedy zapytano go, dlaczego on się przeniósł w dane konkretne miejsce, to on niekoniecznie nawet odpowiedział zgodnie z prawdą, tylko powiedział, tak jak on tutaj stwierdził, to, co ślina mu przyniosła na język, czyli cokolwiek, byle co. Dlaczego dopatrzyłem się w tym czegoś specyficznego? To dla mnie jest w tym coś specyficznego, że Kogoś może stać na to, żeby na poczekaniu w odpowiedzi po prostu rzucić jakąkolwiek tak naprawdę wyimaginowaną informację wcale niezgodną z prawdą, a choć brzmiącą równie przekonującą. Po raz pierwszy zatknąłem się z tym, jakby stykając się z jedną z w jednym z moich znajomych, który ma bardzo podobną manierę i również właściwie nierzadko potrafi w ten sposób droczyć się z innymi ludźmi, z czego oni nawet często nie zdają sobie sprawy, że on się z nimi droczy, czy że to co mówi niekoniecznie jest zgodne z prawdą, tylko bardziej wyimaginowane na potrzebę chwili spontanicznie. Można się przy tym świetnie bawić. Hmm. Ale jednocześnie, osobę, do której są adresowane tego typu komunikaty czy tego typu zagrywki, to może dosyć konsternować czy wręcz urazić, niestety. Hmm. Gdyż taka osoba może przecież hmm, odnosić takie wrażenie, że nie jest traktowana poważnie, że się z niej kpi, chociażby. Także jest to taka dosyć osobliwość. Z drugiej strony, jak o tym myślę, to kojarzy mi się z takim faktem, do którego kiedyś doszedłem drogą rozmyślań, rozważań. Mianowicie, że nie każdy zasługuje w ogóle naprawdę. Łatwo jest pytać, i oczekiwać, czy też żądać wiarygodnej odpowiedzi. Hmm. Ale z drugiej strony są osoby, które skłonne są wykorzystywać przeciw nam ten fakt, że kultura, czy, czy honor hmm, dyktują, czy wydają się dyktować konieczność szczerych, zgodnych z prawdą, wiarygodnych odpowiedzi. Część osób jest skłonna jak najbardziej wykorzystywać ten fakt przeciw nam, po prostu zadając nam pytania z roszczeniową postawą, że będziemy, czy tego chcemy, czy nie, odsłaniać siebie przed nimi. Tylko dlatego, że zadano nam te pytania. To albo odpowiemy na nie, zgodnie z prawdą, <śmiech> szczerze, Albo po prostu odmówimy odpowiedzi i hmm, usytuujemy się w dosyć dyskomfortowej sytuacji przez to. Osobom, które są skłonne do wykorzystywania hmm, takiego mitu kultury czy honoru przeciw innym osobom, to wydaje się, że Wydaje się to świetnym narzędziem do pozyskania informacji o kimś. Niemniej jednak można się bronić przed takimi ciągnącymi za język bezceremonialnie. I po prostu obrać sobie taką zasadę, że nie każdy zasługuje naprawdę. Albo lżejszą jej wersję pod tytułem, że zaufanie jest czymś, co się buduje. Hmm. A więc różnorakie odpowiedzi na pytania, żeby uzyskiwać, to nie wystarczy tylko pytać. Niby rzecz oczywista, ale wydaje się tak oczywista, niemniej jest ku mojemu zdziwieniu, ja jak najbardziej zetknąłem się w tym życiu z osobami, które w swoim postępowaniu wydawały się całkowicie pomijać kwestię istnienia zaufania budowanego w czasie, i poprzez, same, samo zadawanie, poprzez samo zadawanie pytań rościły sobie prawo do uzyskiwania, uzyskiwania odpowiedzi na nie. Także być może, być może ocenilibyśmy te osoby dosyć nieprzychylnie, ale i weźmy pod uwagę, że znajdują się z drugiej strony osoby o słabszym charakterze, które są dosyć podatne na tego rodzaju zagrywki, na perswazję, szczególnie jeżeli będzie się męczyć te osoby pytaniami zadanymi w, w takiej dosyć pewnej siebie, aurze. Taka osoba może się poczuć pod presją wręcz i może jej być trudno nie odpowiadać. I dla takich osób miałbym nawet Taką malutką poradę, żeby sobie hmm, obrały taką zasadę. Jeżeli nie o zaufaniu budowanym w czasie, że trzeba sobie na nie zasłużyć, trzeba sobie je zbudować, to jeżeli nie to, to właśnie taka prostsza zasada, którą lubię stosować również ja, którą moglibyśmy ująć w słowach, że nie każdy zasługuje na prawdę. I tak naprawdę nie potrzebujemy czuć wyrzutów sumienia, serwując wszystkim innym, tym, którzy na tą prawdę nie zasłużyli, szczególnie osobom, które zdecydowanie na tą prawdę nie zasłużyły. Nie potrzebujemy czuć wyrzutów sumienia, serwując im jakiekolwiek informacje, fakty fikcyjne, wyciągnięte losowo z rękawa dosłownie. Przy czym można się nawet całkiem dobrze bawić. Co zresztą można wykorzystywać nie tylko w przypadku osób, względem których zdecydowanie czujemy, że nie zasługują naprawdę, ale i można tą taktykę wykorzystywać jako taki Przewrotny sposób, przewrotną trochę taktykę w nawiązywaniu nowych w ogóle znajomości, w zagadywaniu, czyli ten taki znowuż mit, jak rozpocząć rozmowę z kimś, jak nawiązać w ogóle znajomość. Pokazuje się, że um, tworzenie pewnych fikcyjnych historii. Nierzadko nawet takich, które wcale się nie maskują i specjalnie są tak skonstruowane, że słychać, że są trochę fikcyjne, słychać, że autor mówi z przygrużeniem oka, to może również pomagać dosyć w nawiązywaniu znajomości jakoś to ułatwiać, okazuje się, z tym również się zetknąłem. Zresztą hm. dosyć zaskakująca taktyka, ale co ciekawe, działa. Hm. Faktycznie. Robi, potrafi nawet robić taki komiczny dosyć który tym bardziej ułatwia przełamanie tych pierwszych lodów z kimś. Hmm. Tworzysz jakąś fikcyjną historię, po której nawet słychać, że to nie jest prawda. Brzmi i potrafi, jeżeli masz talent, to potrafi nawet brzmieć komicznie na swój sposób, i, i to już samo sobie. Roztapia tą taką postawę ostrożną czy neutralną, jaką mają względem siebie, jaką potrafią mieć względem siebie obcy dla siebie ludzie, obce osoby, to już samo w sobie roztapia tą obcość i hmm, rozluźnia atmosferę, ociepla ją i tym samym ułatwia to nawiązanie kontaktu, nawiązanie znajomości, hmm, rozpoczęcie jakiejś rozmowy stworzenie sobie jakiegokolwiek gruntu, pretekstu, żeby dalej poszło, żeby już dalej bardziej poważnie sobie porozmawiać z kimś, po prostu poznając tą osobę. To jest taka ciekawostka, że w Panu Samochodziku dowiadujemy się, że główny bohater posiada taką również manierę, z której korzysta od czasu do czasu, czyli rzucanie pierwszych, lepszych historiek fikcyjnych, kiedy nie zależy mu na tym, żeby mówić taką prawdę, prawdę całą i tylko prawdę. Okazuje się zresztą, że nierzadko właściwie rzuca takie wyimaginowane teksty, to czasem może być dosyć takie nawet czasem odrobinę frustrujące, gdyż w którymś momencie przez to, jak często on to robi, a przynajmniej nierzadko, to może być trudniej jakby odseparować, oddzielić od siebie, co jest prawdą, a co takim po prostu lekkodusznym, że tak powiem, wymysłem czego przykładem jest chociażby to, kiedy w którymś z tomików wcześniejszych Tomasz stwierdza, że niczego się na świecie nie boi tak bardzo jak śmieszności, podczas gdy w tomiku, który czytam aktualnie, czyli w tym o templariuszach, pada z jego ust takie zdanie, że dosłownie on się śmieszności nie boi. Hmm. Także zupełna zupełna sprzeczność. I teraz albo faktycznie coś się w nim zmieniło z biegiem czasu, stąd zmienił zdanie, albo po prostu ta jego odpowiedź, bo to było w trakcie rozmowy z jedną z osób, bohaterek, w Tomiku, w templariuszek, po prostu rzucił co mu ślina na język przyniosła. Pierwsze, lepsze zdanie niekoniecznie zgodne z prawdą, a my jako uważni czytelnicy możemy to wychwycić. I takich właśnie lekko dusznych zdań, lekko dusznych stwierdzeń wiele znajdziemy. Co ciekawe, zostało to również oddane w filmie. I Czasem może faktycznie irytować taka postawa, że właściwie nie wiadomo, czy to, co słyszysz, jest prawdziwe, czy zostało powiedziane w tym takim lekkim duchu, niezobowiązującym. Czy można na tym bazować? I jak rozróżnić jedno od drugiego? Jak rozpoznać? prawdę, a imaginację. Hmm. Co dalej? Hmm. Jeżeli chodzi o opis, o charakterystykę Tomasza, to do grupy wyglądu zewnętrznego dodajemy dosyć drobiazgowy opis pod kątem antropologicznym, jak moglibyśmy przewidzieć. Hmm. Co ciekawe, dostajemy analizę wyglądu Tomka antropologiczną i dowiadujemy się, że jest on przedstawicielem, cytuję, typu subnordycznego, który charakteryzuje krótkogłowość, twarz szerokolica, nos średnio szeroki i często ciemniejsza skóra niż u nordyków. Także, ach, taki naukowy ten, ten opis. Tomasz Widziany heh, z naukowej perspektywy. To tak zabawnie może wyglądać teraz. Ta charakterystyka Tomasza, o której wspominałem, że jest na łamach molimowej strony. Jakich ona faktów jest pełna. Hmm. A już teraz dosyć kompleksowo Przyznaję, wygląda, gdyż na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam ten konkretny rozdział Molium, to już zawiera w sobie pełniejszą w jego drogę kariery, czyli od dziennikarza po pracownika muzeum, już doszliśmy do tego, zawiera informacje o tym, że jest autorem książek, co ciekawe, o czym powiem też później, być może w przyszłych rozdziałach no zawiera, zawiera już dosyć sporo różnorakich faktów, takich wyłowionych i gdzie drobiazgów, gdzie dowiadujemy się całkiem sporej ilości informacji, również takich detalicznych, drobiazgowych na jego temat. Także jeżeli jesteś fanem czy fanką tej postaci literackiej, to może być atrakcyjnym przyjrzenie się tak pod lupą hmm. jego osobie. Teraz natomiast chciałbym opowiedzieć kilka słów wrażeń na temat ekranizacji Wyspy Złoczyńców. I tak zaczynając od końca, jeżeli miałbym spuentować te wrażenia, stwierdziłbym, że określanie tej produkcji mianem ekranizacji jest zdecydowanie przesadne. A powodem, dla którego tak twierdzę, jest to, iż film, delikatnie mówiąc, wcale nie trzyma się fabuły, książki. Hmm. Wręcz ta więź jest dosyć rzekłbym luźna. Jeszcze byłbym w stanie zrozumieć jakieś drobne odstępstwa, ale skala różnic.. Hmm jakie możemy rozpoznać po lekturze powieści, różnic pomiędzy tą powieścią a filmem jest zdecydowanie zdecydowanie zbyt duża i poprzez to nawet, nie, nawet nieprzyjemnie zaskakująca. Rozumiem, że czy domyślam się, że hmm, część tych rzeczy postanowiono w taki sposób ująć w filmie dla pewnego uproszczenia. Niemniej jednak dzięki temu produkcja ta jest świetnym przykładem na to, jak bardzo konkurencyjnym medium książka może być. Gdyż po lekturze Wyspy Złoczeńców i zarazem po obejrzeniu filmu pod tym tytułem mogę spokojnie stwierdzić, że książka dawała znacznie, znacznie więcej rozrywki. Ta rozrywka i przygoda, ten walor rozrywkowy, przygodowy fabuły w książce był znacznie bogatszy, znacznie bogatszy, szerszy niż w filmie. W książce jest znacznie więcej zaskoczeń, znacznie więcej zwrotów akcji, więcej w ogóle wątków, przez co jest tym bardziej ciekawa. Hmm więcej niespodzianek. Jakby ta cała, cała fabuła w książce jest hmm, szersza, bardziej złożona i przez to bardziej interesująca, mniej taka płytka, mniej kosmolignijna, absolutnie nawet bym taki nie określił. Natomiast, jeżeli chodzi o film, to w moim odczuciu subiektywnym poro rzeczy uproszczono, spłycono, czy wręcz strywializowano. Hmm. I ta w cudzysłowie ekranizacja Wyspy Złoczyńców bardziej przypomina w niepokojąco wysokim stopniu film inspirowany raczej tą powieścią niż ją ekranizujący. Hmm. I takim flagowym przykładem rzeczy, które zostały w filmie w ogóle zmienione, flagowym przykładem jakiej skali może być to zmiana jest motyw, który tak w uproszczeniu nazwałem trzy 1 A mianowicie na kartach powieści Poznajemy w którymś momencie postać autostopowiczki, tajemniczej autostopowiczki Teresy, może nie tak bardzo tajemniczej tak naprawdę, sobie teraz trochę żartuję, ale, ale autostopowiczkę Teresę poznajemy, którą Tomasz podwozi w którymś momencie swoim wehikułem bodajże do Ciechocinka, gdzie oczekuje na nią hmm, kurująca się ciocia. Następnie, gdzieś tam dalej, w wzdłuż fabuły, poznajemy kolejną przedstawicielkę płci pięknej, która nosi pseudonim Zaliczka. Hmm. I jest jednocześnie uczestniczką owego obozu antropologicznego. Hmm. Jedną zresztą z kluczowych uczestniczek tegoż. I jeszcze dalej Wzdłuż fabuły poznajemy kolejną niewiastę, dosyć chyba najbardziej intrygującą z nich wszystkich, mianowicie w Hankę. Tak dobrze pamiętam, że o Hankę chodziło? Tak, Hanka Poznajemy Hankę w takich dosyć tajemniczych okolicznościach, między innymi kiedy albo zjawia się tak znikąd, wyrasta z podziemi przed Tomaszem wręcz mu tak niemalże jednoznacznie grożąc, albo wręcz w którymś momencie odnajdujemy ją w roli osoby, która Tomasza wręcz śledzi i którą Tomasz na tym zresztą przyłapuje. Także no, taka dosyć intrygująca figura, jakaś tajna agentka, kto to jest, kto to jest, to, jest, to chanka. Ale generalnie trzy, trzy zupełnie hmm, inne osoby, czyli przygodna, chyba nawet nieletnia autostopowiczka, dalej hmm, uczestniczka osobu, o, uczestniczka obozu antropologicznego i dalej jakaś tajna, hmm, intrygująca figura, hmm, która to Masza śledzi. Natomiast w filmie, co ciekawe i bardzo interesujące, poznajemy hmm, autostopowiczkę, którą okazuje się uczestniczka obozu antropologicznego, która okazuje się wzdłuż fabuły dalej Tomasza śledzić. Ha! Czyli pięknie skrojona. Postać bohaterki tak naprawdę zszyta z trzech zupełnie różnych postaci, wcale nie dalszoplanowych, z samej powieści. Gdyż zarówno hmm, owa Teresa, jak i Zaliczka, jak i Hanka, to są postacie, których pełno wręcz jest na kartach książki. Chociaż jeżeli chodzi o Teresę, autostopowiczkę, to wydawałoby się, że ona będzie, będzie faktycznie dalszoplanową, ale ona jak najbardziej w którymś momencie wraca zresztą już na początku dowiadujemy się narrator odkrywa przed nami czasem takie smaczki że on wie więcej niż my on jako narrator przybiera, daje poznać po sobie w czasie fabuły, w powieści odkrywając kolejne etapy przed nami daje po sobie poznać, że on nam to opowiada z perspektywy osoby która już to przeżyła która już tam ma za sobą i czasem wyprzedza fakty. Robi to rzadko, ale czasem to robi. I Kiedy opisuje nam Teresę, a konkretnie fragment, w którym Teresa pyta się Tomasza, dokąd on zmierza, do jakiej miejscowości, Tomasz udziela jej odpowiedzi i zaraz potem w narracyjnym komentarzu zwierza się nam, czytelnikom, że właściwie później tego pożałował. Hmm. Że odpowiedział jej, ale później właściwie tego pożałował, że udzielił jej konkretnych informacji, po czym, już, przez co jakby już w tamtym momencie mogliśmy spokojnie się domyślać, że ta Teresa jeszcze wypłynie gdzieś na kartach powieści, jak najbardziej, i faktycznie do tego dochodzi. Więc. Zarówno Teresa, Zaliczka, jak i Hanka to są postacie jak najbardziej nie tak naprawdę w praktyce dalszoplanowe. Jest ich wystarczająco dużo na kartach powieści. Żeby warto było je uwzględnić w ogóle jako postacie z fabuły, jako bohaterów tejże. Natomiast w filmie dostajemy po prostu osobę z szytą jakąś koncepcję fikcyjną osobę, granej przez jedną aktorkę, która jest tak naprawdę hmm, skonstruowana, skomponowana z trzech różnych postaci w książce. To dopiero zaskoczenie było dla mnie hmm, dosyć, dosyć spektakularne. Natomiast przykłady innych odstępstw, że tak delikatnie ujmę, pomiędzy książką a filmem to chociażby ów osobliwie brzmiący pseudonim Zaliczka. W książce otrzymaliśmy genezę tego pseudonimu. Dlaczego Zaliczka? Hmm. Ano dlatego, że dziewczyna, która została w ten sposób przezwana, była, hmm, dzisiaj byśmy rzekli, anorektycznie chuda, nienaturalny. I poprzez to koledzy przyzwali ją, że ona jest raczej zaliczką na dziewczynę niż pełnokrwistą dziewczyną. Hmm. Natomiast w filmie, w filmie wcale nie dostajemy, nie widzimy anorektyczki, tylko normalnie wyglądającą bardziej taką typową Polkę o urodzie z tamtych lat. I można by się zastanawiać, czy czy to się stało dlatego, że nie mieli na podorędziu odpowiednio chudej aktorki? Hmm. Czy to się stało może dlatego, że um, to nie było w smak kreatorom filmu umieszczać w tym filmie tak wyglądającą postać? Stąd zmieniono w ogóle genezę tego pseudonimu i na filmie poznajemy zupełnie inną historyjkę. Mianowicie, że przez zaliczki wzięło się stąd, że dziewczyna była przemądrzała. Hm. Stąd określili ją koledzy, że była zaliczką na profesora. Hm. Także zupełnie inna historyjka. A i tak naprawdę kolejne odstępstwo od treści książki. Innym przykładem, należącym do tych zdecydowanie większych i no takich hm, Niemalże karygodnych, karygodnych. To geneza samochodu samego. Przecież tego wielkiego wynalazku hmm, na miarę Batmobilu czy Vipera. Otóż zatrważająco zapytany w filmie Tomasz skąd ma ów samochód, stwierdził, że zbudował go sam. <śm> że sam Kupił silnik i podwozie w Ferrari 410, którym kiedyś jakiś Włoch się rozbił bodajże w drodze do Zakopanego. I zmontował, doradził tylko do tego karoserię i sam zbudował ten samochód. Czyli w ogóle nie ma żadnej historii tajemniczego wujka genialnego wynalazcy i jego schedy w postaci osobliwego wachikułu, który sam w sobie jest jednym wielkim wynalazkiem, kryjącym w sobie jeszcze niejedną zagadkę. W ogóle nie ma tej romantycznej, tajemniczej historii z jakże wielkim potencjałem przecież. Natomiast dowiadujemy się, że... Hmm, dowiadujemy się jeszcze jednego fikcyjnego tym razem faktu tak naprawdę o Tomku. Mianowicie, że poza tym, że jest dziennikarzem, hmm, rozwiązuje zagadki i to, dalej, tym podobne, to jeszcze jest inżynierem mechanikiem, który w wolnym czasie sam, samodzielnie składa sobie samochody, jak my powiedzmy komputery. No, to dosyć mnie też tak nieprzyjemnie zaskoczyło, wywołując taką specyficzną minę w kontekście, w kontekście kreowania filmu, w jaki sposób został stworzony, co wzięto z książki, a co potraktowane tak naprawdę bardziej jak inspiracje. Hmm. Innym przykładem odstępstw, które hmm, dosyć łatwo rzucają się w oczy, zwracają swoją uwagę, jest jedna z postaci dalszoplanowych w fabule książki. Mamy do czynienia z profesorem Opałką, który To jest właśnie ten człowiek, tak samo drogą, który odtwarzał wygląd twarzy człowieka na podstawie samej, tylko czaszki. I jeżeli chodzi o ową osobistość, to na kartach książki stykamy się z takim zaskoczeniem, że ów profesor Pałko w ogóle się nie odzywa, jakby... Nie mówił. Natomiast dowiadujemy się, że wszystko jest generalnie z nim w porządku. On jest w pełni zdrowy i mówić potrafi. Tylko, że przegrał zakład w którymś momencie, I, i oni się tam umówili wcześniej, że jeżeli on przegra zakład, to po prostu na owym obozie w czasie jego trwania nie będzie się odzywał. Profesor Opałko był przekonany, że zakład wygra, więc nie przejął się takim postawieniem sprawy. Niestety jednak przegrał i honorowo zdecydował się dotrzymać słowa i po prostu się nie odzywać. Stąd przez większość powieści takim go właśnie odnajdujemy, milczącym, komunikującym się bardziej na migi, czy, czy na zasadzie kalamburów, żeglibyśmy. Hmm. Natomiast na filmie? Na filmie w ogóle nie ma historii. O pałku mówi. Jak gdyby nigdy nic. Hmm. Także kolejna rzecz charakterystyczna. Nieistniejąca. Na filmie. Hmm. Czyli innymi słowy kolejne zubożenie fabuły. Wracając do samochodu, wygląd samego wehikułu, który Tomek odziedziczył po wujku, jest dosyć drobiazgowo opisany w książce. W niejednym miejscu. I jedna z rzeczy, która... którą właściwie nie trudno przeoczyć. Jest, jedną z tych rzeczy jest to, że jest to samochód kryty. Hmm, który ma... Zresztą jest to opisane, że przypomina wręcz namiot, jakby był postawiony hmm, na karoserii z okienkami. Hmm. Natomiast co ciekawe w filmie. Ja w ogóle byłem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał ten samochód, ale hmm... Zawiodłem się, gdyż w moim odczuciu twórcy mało fantazji wykazali w odtworzeniu owego wehikułu. Co więcej, cały czas jest to kabriolet. Czyli w ogóle nie ma żadnej nadbudówki, nic takiego, żadnego daszku. Jest raczej Cały czas odkryty. W ogóle wygląda niepozornie. Malutki taki. Sporza wrażeniem takiego malutkiego samochodzika faktycznie. Na filmie. Ale jakoś tak poza tym specjalnie nie wyglądał. W moim bynajmniej odczuciu nie wyglądał specjalnie charakterystycznie. Czy osobliwie. Także Również i w tym punkcie odstępstwo i to no, takie dosyć istotne jednak. Zresztą przypomnijmy sobie w jaki sposób Tomasz prowadzi swój samochód, kiedy przeobraża się w motorówkę. On wtedy się zupełnie przełączał, jak w książce się dowiedzieliśmy. Potrzebował się przesiąść na miejsce obok żeby zasiąść przed starami alternatywnego systemu, niezależnego systemu sterowania i systemu napędowego. Natomiast no, w filmie w ogóle tego nie widzimy. On siedzi cały czas przed tą samą kierownicą, cały czas na tym samym fotelu. Hmm. Także kolejne, kolejne odstępstwo. I tych odstępstw tak naprawdę jest więcej. Ja Zdecydowałem się tylko przytoczyć kilka przykładów, ale jest ich więcej, jak na przykład w co strzela Tel Wilhelm Tell, jeden z halcerzy, żeby popisać się czy zilustrować własną hmm, biegłość w łucznictwie, hmm, czy no hmm, w ogóle sprawa ze świecznikiem, który nagle się pojawia w filmie ni stąd, ni zowąd. Ja kiedy włączałem sobie film, jak wspominałem wcześniej, nie mogłem się doczekać obejrzenia i postanowiłem chociaż u sobie jakieś drobne przebłyski zobaczyć, to nie mogłem za bardzo zrozumieć sceny o świeczniku, która pojawiła się dosyć szybko na filmie, natomiast której w ogóle nie rozpoznawałem w książce. To jest bowiem jedna z takich scen, która została stricte wymyślona, na potrzeby filmu i w książce zupełnie, zupełnie, zupełnie czegoś takiego nie odnajdujemy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się również, że w książce na Wyspie Złoczyńców zupełnie nie było żadnego zamku, który przypuszczam wyrósł dopiero w filmie. Kolejna osobliwość. Także trochę tego jest. Co ciekawe, w filmie włączono zapowiedź następnej części. Hmm. O czym, co, co jakby mogłem rozpoznać, gdyż w trakcie oglądania filmu, już tak na całość, byłem też w trakcie lektury kolejnego, następnego tumiku pana samochodzika, więc mogłem rozpoznać, co autorzy filmu mieli na myśli samych końcowych, dosłownie scenach. Hmm. I okazuje się, że co ciekawe, stanowią one jak gdyby zapowiedź kolejnej części, kolejnej, w cudzysłowie ekranizacji. Hmm. Myślę, oglądając szczególnie dzisiejsze filmy, czy seriale, takie bardziej współczesne, że fabuła hmm, pana Samochodzika jest wystarczająco hmm, złożona, wystarczająco ciekawa, hmm, żeby można było na jej podstawie nakręcić dosyć chwytliwy film, dosyć chwytliwą, przygodową, taką żywą produkcję. Hmm. I po wyspie Złoczeńców ekranizacji mam taką refleksję, że to były produkcje sprzed kilku dekad, tak jak mówiłem, akurat ten film z 1965 roku, ale pomyślałem sobie, że byłoby moim zdaniem dobrym pomysłem powrócenie do tego konceptu i nakręcenie prawdziwej ekranizacji dzisiejszych czasach. Korzystając z dzisiejszych dóbr przemysłu filmowego, z dzisiejszych talentów, nakręcić to po prostu lepiej, znacznie, znacznie lepiej. Nie tylko pod kątem technicznym, ale przede wszystkim pod kątem wykorzystania potencjału powieści. Gdyż został on mocno, mocno, mocno zubożony, okrojony samym filmie. I jeżeli ktoś styka się z historią pana samochodzika poprzez sam film, to wiele, wiele, wiele, wiele traci. Tak naprawdę. Nie zdając sobie sprawy z tego, o ileż bogatsza ilość przygód, różnych wątków, o ileż głębsza historia znajduje się w książce głębsza, bardziej spektakularna, bardziej złożona, poprzez to bardziej ciekawa, z większym potencjałem zaskoczeń zwrotów akcji. Także moglibyśmy, czy mógłbym to podsumować tak, że film, akurat ten konkretny, wyspa Złoczyńców, nie jest w moim odczuciu dobrą wizytówką książki. I powiedzieć o Zbigniewie Nienackim, że on tylko kręcił nosem na ten film, kto wie, to zdecydowanie mi brzmi zbyt, zbyt delikatnie. Także myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje wrażenia z Wyspy Złoczyńców. Tomiku, które sam w sobie nie jest za bardzo w moim guście. Nie żeby mi się nie podobał, bo jak najbardziej było dla mnie przyjemną hmm. czytanie jego. Niemniej jednak, jak wspominałem wcześniej, o wiele bardziej w moim guście były to takie bardziej kameralne, obozowe klimaty. Niemniej jednak jestem aktualnie w trakcie lektury Tomiku o templariuszach, który wydaje się mi już hmm, o jeszcze innym charakterze, który z powrotem ma szansę bardziej mi się spodobać niż ten taki bardziej kryminalny charakter Wyspy Złoczyńców. Tutaj w templariuszach dostajemy jeszcze inny koncept, ciekawy. To mi się podoba, że w tomiku na tomik widać, że to nie są po prostu kalki, to nie jest powtórka z rozrywki. To jest Przykład czegoś nowego, co potrafi częściej zaskakiwać niż być przewidywalnym. I, I tak właśnie w templariuszach otrzymujemy zupełnie nowy koncept, z którym jeszcze nie mieliśmy do czynienia w poprzednich, dotychczasowych tomikach pana samochodzika. O tym koncepcie, o tym na czym polega jego nowość, unikatowość, opowiem w przyszłym molium. A na ten czas chciałbym zakończyć już dzisiejszy rozdział tradycyjnie wieńcząc go recytacją jednego z moich wierszy z przeszłości, który wybrałem na dziś. Hmm. Przygotowuję sobie ten wiersz teraz. Hmm. Wiersz nosi tytuł Deszcz i został napisany 10 marca 2003 roku. Deszcz. Przez szybę zniekształcam swój obraz. Oglądam anonimowe rzekomo skrawki własnej twarzy. Spoglądam przez okno. Pragnę rozmoknąć, rozpłynąć się, w każdej kropli deszczu zatonąć, a potem rozjaśnić taki uśmiech przez łzy. Rozbić się na wiele cząstek orzeźwiających, to ciepłych, to zimnych pragnę. Wzmagany być wiatrem, który każdą myśl moją rozwiewałby na cztery strony świata, bym wolny był, bardziej wolny odbijać w sobie blask księżyca, sztucznych ziemskich świateł, słońcu pozwalać przechodzić przeze mnie, pragnę nie tyle rozumieć, co być samotnością, która wargi twe pieścić będzie każdego mokrego poranka, każdej wilgotnej nocy. Rozpływać to, co pozorem było, malunki codzienności. Gdziekolwiek ty, tam ja. Wyjdź na zewnątrz i poczuj, żeś nie jest samotna pośród wielu kropel mnie, deszczu mojej wiary i nadziei. A kiedy zrozumiesz, że wszystko minęło, że umarłem, by odbić się w kroplach, które nie zatrzymują w sobie światła, zezwalając mu odejść, zapłaczemy razem. Widzę białą panią schodzącą ku toni jeziora. Jeszcze delikatnym ruchem po niej stąpa, podążając ku środku, gdzie księżyc spoczął odbity. Jeszcze nie dowierzam. Potem płaczę. I całym płaczem mym zejdę do niej, która utonęła. Potem razem ulecimy w gwiazdy. Dziękuję tobie za. Całą uwagę i czas spędzony dziś ze mną w dzisiejszym rozdziale Molium, rozdziale 30, zapraszając do odsłuchania kolejnych nadchodzących oraz życzą, życząc Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Mówił Thomas Link.